Halo, dzień dobry. Niedobry wieczór, no bo przecież zawsze jest pora o godzinie 9 w piątek na te audycje. Nie było mnie dłuższą chwilę. No, prawie dwa miesiące. Ale zajęty byłem. Robiłem różne rzeczy. Między innymi pisałem swoją trzecią książkę, która y, musi postać w tym roku. Do końca grudnia Bo w styczniu muszę oddać ją do redakcji eee, Pracowałem Oczywiście Tego się niestety nie da uniknąć W dzisiejszych czasach Chyba, że ktoś ma trochę farta I uda mu się ustawić Albo ciężką pracą Co hmm. znaczy, że nadal nie da się uniknąć pracy I robiłem różne inne rzeczy Między innymi sklejałem modele radzieckich stacji kosmicznych kiedy pomyślałem, żeby właśnie o tym nagrać kolejnego kapoka, to chciałem zacząć od stwierdzenia, zacząłem sklejać modele dwa lata temu ale to nie byłaby prawda oczywiście mniej więcej późnym latem 2013 roku zająłem się sklejaniem papierowych modeli radzieckich stacji kosmicznych i nie tylko ale przecież moja przygoda z modelami zaczęła się dużo wcześniej zaczęła się jeszcze w latach 80. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla tych z Was, którzy mają szansę nie pamiętać bo urodzili się na przykład po jej zniknięciu z mapy albo zbyt późno, żeby zorientować się jak to wygląda, to przypomnę, że PRL to było takie państwo, gdzie w bardzo kuriozalny sposób osiągnięto równość większości mas społecznych. Objawiała się ona tym, że wszyscy mieli to samo, bo po prostu nic innego nie było. Kiedy szedłem do pierwszej klasy, a był to rok z grubsza 85, albo jakoś tak to były trzy wzory turnistrów dla dzieci i wszyscy mieli takie same za wyjątkiem mnie, bo ja dostałem e, turnister od babki, która właśnie wyemigrowała i przywiozła mi i w związku z tym odstawałem od wszystkich a jakie są dzieciaki to wiadomo Połowa z nas chodziła w butach typu Relax, które różniły się tylko kolorem. Te srebrne podobnież były najbardziej pożądane, bo najrzadsze. Trudno mi powiedzieć, czy to prawda, że rzeczywiście tak było. Nie zwróciłem wtedy na to uwagi. I tak było ze wszystkim. Tak na dobrą sprawę wszystkiego było mało i wszyscy mieli to samo. Można było w tamtych czasach robić różne rzeczy. Kiedy było się kilkuletnim chłopakiem, potem nieco starszym, na przykład sklejać modele. Modeli było kilka rodzajów. Zresztą, kiedy yy, byłem ostatnio w supermarkecie, zorientowałem się, że niektóre z tych modeli nadal można kupić. Mają nowe, absolutnie obrzydliwe, rozpikselowane pudełka, ale w środku wygląda na to, że są... Dokładnie te same wytłoki, które były tam 30 lat temu. Więc można było złożyć radzieckiego Jaka, taki samolot myśliwski, całkiem niezły zresztą, wprowadzony do służby pod koniec II wojny światowej, w kilku wersjach, w jedno lub dwumiejscowej. Do tej dwumiejscowej trzeba było użyć dodatkowej szybki, załączonej do zestawu, a za to obciąć kawałek kadłuba. To była wyższa szkoła jazdy Był Łoś Doskonały Przedwojenny polski Bombowiec No tak bombowiec Był Ił e, Też bombowiec Tym razem radziecki Były ze dwa modele e, Helikopterów Śmigłowców Mi 5 A drugiego nie pamiętam Przyznam szczerze no i pasażerskie tupolewy i jeszcze parę innych drobiazgów. Wbrew pozorom nie było tego wcale tak mało, ale też nie był to taki wybór, jaki możemy mieć teraz, w związku z tym sklejając dosyć intensywnie przez jakiś czas, te samoloty miałem w kolekcji kilka jaków ze dwa duże pasażerskie tupolewy, ze trzy łosie i parę innych rzeczy. To, był, to było dobre hobby dla dzieciaka, bo nie było wymagające. Trzeba było wyłamać wytłoczki, ewentualnie troszkę je dociąć, skleić. No czasem jeszcze jak ktoś był bardziej zaawansowany, to bawił się w malowanie tych modeli. Ale to raczej pokolenie naszych ojców się tym zajmowało. My z kolegami poprzestawaliśmy zwykle na naklejeniu kalkomanii. To były takie wodne. A wiecie, te skalkomania, wszystkie te tam pierdoły do ozdabiania. Wempiku przecież też na pewno jest. Odklejało się przy pomocy wody i naklejało. I robiłem to przez jakiś czas. Jak wielu chłopaków w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo zbieranie znaczków mnie nie kręciło. Ani zbieranie pudełek po zapałkach mnie nie kręciło. Wkręciłem się, ale to już dużo później, pod koniec podstawówki, w zbieranie pudełek po papierosach. Robiłem to aż do liceum. Moi koledzy w większości zbierali puszki po napojach, głównie po piwie, no bo głównie piwo w tamtych czasach było można w puszkach dostać. Mówimy tu też o sytuacji, kiedy ono nie było tak jak teraz, że wchodzicie do, do sklepu i wszystko jest w puszce albo w butelce. To zdobywanie puszek było... nie było trudne, ale było też większą sztuką, szczególnie, żeby zdobyć coś, czego nikt inny nie miał. Ja miałem fart. Wyjeżdżałem w tamtych latach za granicę. Stamtąd przywiozyłem sobie wielokrotnie pudełka po papierosach, których, o których w Polsce nikt nawet nie słyszał. Nie wiedział, że takie rzeczy istnieją. Warianty dostępnych w Polsce zachodnich papierosów, ale warianty u nas niedostępne, nawet w Peweksie. I czasem przywoziłem też kumplom puszki, takie bardziej niecodzienne. A potem poszedłem do liceum i zbieractwo jakoś tak przeszło w czytanie i zbieranie kolekcjonowanie komiksów zapomniałem pudełka po papierosach zapomniałem modele i zapomniałem mnóstwo innych rzeczy aż do całkiem niedawna do lata 2000 2000 przepraszam 13 roku kiedy to mój młody o. chciałem powiedzieć, że zaczął być trochę starszy ale to nie do końca tak no miał 3 lata ale zaczął interesować się otaczającym światem pamiętam, że pokazałem mu wtedy nagranie Chrisa Hetfielda, które on e, zarejestrował na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kiedy nagrał własną wersję Space Oddity oglądałem także razem z nim, zresztą nie tylko z nim bo również z żoną i, i z córką skok Baumgartena ze stratosfery i tak trochę dzieciak zaczął wkręcać się w kosmos bo kosmos to jest fajna rzecz kosmos to jest też rzecz, która interesowała mnie w dzieciństwie, ale wtedy to nie było tak namacalne jak teraz można było poczytać sobie Arcta na ten temat troszeczkę w gazetach ja wprawdzie byłem już na świecie kiedy Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos ale Miałem tam chyba dwa czy trzy tygodnie, może miesiąc, <coughs> z miesiąc jak ta jego misja trwała, więc cóż powiedzieć, nie interesowałem się tym na bieżąco, a w latach osiemdziesiątych bardziej interesowały mnie książki fantastyczno-naukowe niż faktyczne dokonania, ponieważ o tych faktycznych dokonaniach nie było wcale wiadomo tak dużo, oczywiście Widzieliśmy skrót z katastrofy Challengera, oczywiście było wiadomo, że Rosjanie mają stacje kosmiczne, że Salut 7, że potem stacja Mir... Ale mm, do tych programów, do tych wydarzeń nie było takiego dostępu jak teraz. Teraz wszystkie misje na Saluty i Jałmazy opisane są nawet chociażby na Wikipedii i w większości dane te są wiarygodne i w miarę pełne. Chociaż często bez szczegółów, ale jak się dobrze poszuka, to można na przykład znaleźć doskonałą dokumentację fotograficzną, którą wykonano w czasie lotu Sawiny Bekowa w misji ratunkowej na Saluta 7. Więc wszystko jest do znalezienia. Wtedy, wtedy nie wyglądało to tak prosto. Żeby czymś się interesować, to się trzeba było nachodzić. Z tamtego okresu pamiętam jeszcze jeden mój epizod modelarski, kiedy ojciec zaproponował mi zajrzenie na modelarnię. Modelarnia znajdowała się w Willi Gryf na ulicy przy której teraz mieszkam. Zresztą Willa Gryf stoi tam nadal po drugiej stronie ulicy. Modelarni w niej już dawno nie ma. Dawniej był tam dom dziecka i stąd właśnie taka instytucja. Teraz tam są, o ile się nie mylę, mieszkania komunalne. Ale przyznam szczerze, że taka przesiadka z plastikowych modeli, a ja wtedy miałem 9-10 lat na... Klejenie szkieletów z balsy i potem oklejanie tego ostatecznie nie zaskoczyło. Poszedłem parę razy, ale gdzieś tam to wszystko jakoś tak nie wciągnęło mnie. No i nadszedł rok 2013 i postanowiłem młodemu pokazać trochę kosmosu i wydrukowałem mu zdjęcia z Jurijem Gagarinem i Siergiejem Krikaliowym i z tym, jak wyglądały poszczególne stacje kosmiczne, no bo za jego życia. Już była tylko jedna. Ja załapałem się na Saluta 6, Saluta 7, na Mir i jeszcze na Międzynarodową. To lepszy wynik. On nie miał już takich możliwości. I pomyślałem sobie, że zrobię dla niego model. Zacząłem szukać i na e, sporym takim amerykańskim forum dla modelarzy natrafiłem na model Saluta 6 autorstwa Johna Jogersta. Model, który był w skali 1 do 80, więc całkiem spory. Ja go skleiłem, bo on był bardzo prosty. Potem się okazało, że no, nie mając żadnego doświadczenia e, nie usztywniłem paneli słonecznych i nie zrobiłem wielu rzeczy. Ale to był początek. Późnym latem tamtego roku Wziąłem się za ten model, zrobiłem go Młody był zachwycony, ja też zresztą Byłem zachwycony, model był fajny I potem pomyślałem, że rany I zacząłem sprawdzać Okazało się, że ten model nie był e, Taki do końca zły Ale nie był też najlepszy Na przykład statek bezzałogowy Progres, taki towarowiec Był wykonany zupełnie źle Że e, owszem salut 6, no to tak z grubsza wyglądał Ale Sojuzy w tamtych czasach, czyli te załogowe statki kosmiczne, wyglądały trochę inaczej, a konkretnie nie miały ani paneli słonecznych, jak w wersjach tych pierwszych 7K OK, ani radiatorów, tak jak w wersjach Sojuz T, tylko anteny, takie jaką miał Sojuz 30, którym Mirek Hermaszewski poleciał na stację Stalut 6. Więc zacząłem w tym grzebać, zacząłem to przerabiać. Zorientowałem się, że poszczególne stacje z programu Salut wyglądały zupełnie inaczej, więc na początku przemalowałem Saluta 6, tak żeby przypominał siódemkę. potem wykonałem wersję na podstawie wizji artystycznej e, przedstawianej w radzieckiej prasie, a potem wziąłem się za dokładniejsze przeróbki się fachowo, znaczy fachowo, brażowo, mówi się na to kit bashing, czyli używanie elementów z różnych zestawów, żeby osiągnąć dodatkowy efekt. Przez ostatnie dwa lata wciągnąłem się w papierowe modelarstwo i między innymi kilkukrotnie przerobiłem już całą serię z salutów łącznie z Aumazami. Skończyłem ją sklejać w zeszłym tygodniu po zmianach, bo tak naprawdę skleiłem ją mniej więcej miesiąc temu i stały sobie, a potem jeszcze w ostatniej chwili doszedłem do wniosku, że trzeba coś przerobić, że trzeba przerobić sekcję przejściową, na końcu której znajduje się śluza powietrzna i węzeł dokujący. A stało się tak dlatego, że znalazłem stare czechosłowackie. Dla tych z Was, którzy są za młodzi, Czechosłowacja to jest takie państwo, które leżało w miejscu, gdzie teraz leżą Czechy i Słowacja. Wydaje mi się, że to nawet logiczne jest i, i całkiem ciekawe. Rozpadła się wkrótce po tym, jak PRL przestał istnieć. Ale nie o tym chciałem zupełnie. Znalazłem stare czechosłowackie modele stacji Salut, które no też są na swój piękny, uroczo-naiwny sposób niedokładne, ale akurat odtworzenie kadłuba było dużo lepsze. W związku z tym, posiłkując się czeskim, czechosłowackim modelem, przeprojektowałem wszystko. Zmontowane stacje... Salut 4, konkretnie stacje typu DOS, czyli długowriemienna i orbitalna stancyja, ponieważ w ramach programu Salut latały dwa rodzaje stacji: długowriemienna i orbitalna stancyja, i orbitalna ja stancyja, czyli OPS. Te drugie były stacjami wojskowymi i nosiły nazwę AUMAS, ale ujawniono to dopiero bardzo, bardzo późno. Różniły się od siebie zewnętrzną budową. Trochę, chociaż ciekawostką jest to, że stacje DOS powstały na bazie stacji OPS starszych. Wzięto ze stacji OPS kadłuby. W miejscu, gdzie w OPS była śluza, zamontowano system napędowy z Sojuza a na drugim końcu, gdzie w OPS-ie miał być łącznik i przejście do planowanej dla tych stacji kapsuł WA, wreszcie inny aparat, fragment powrotny, kapsuła powrotna, która połączona z FGB, czyli funkcjonalno-gruzowo-błokiem, tworzyła statek TKS, transportnej karabli snabrzenia. Statki takie Ostatecznie w pełnej konfiguracji poleciały w Kosmos 4. Wszystkie bezzałogowe, jeden w locie autonomicznym, jeden cumował do stacji Salut 6 i dwa do stacji Salut 7. Z czego ten drugi razem z nią uległ deorbitacji w 1991 roku, ale nie o tym. Stacje OPS wyposażono w napęd od Sojuza, zaprojektowany przez biuro, które stację montowało, z przodu na sekcji przejściowej a w zasadzie dodano sekcję przejściową i tam umieszczono węzeł dokujący również do Sojudza i takie stacje wystrzelono w kosmos a dopiero drugą stacją w programie był Aumas, który nie doleciał na orbitę i no, wyszedł w kosmos na tyle wysoko że uznano to za sukces, nadano mu desygnatę Salut 2 a on potem wziął i nic z tego nie wyszło nie, przepraszam. To jest zupełnie zła historia. Pomyliłem. Yy, to był planowany salut 2, który nie doleciał na orbitę. A w przypadku tego faktycznego saluta 2 wyglądało to tak, że paliwo zgromadzone w jeszcze w zbiornikach ostatniego członu rakietowego wybuchło i prawdopodobnie w ten sposób doszło do uszkodzenia kadłuba, ponieważ ten ostatni człon rakietowy dopiero co się oddzielił i znajdował się na orbicie blisko za salutem wybuchu kadłub uległ dehermetyzacji i stacja nie nadawała się do zamieszkania no właśnie te wszystkie wiadomości to jest pokłosie e, grzewania w informacjach na temat Modeli. W związku z tym, kidbaszując model Johna, e, przemalowałem go, przygotowując e, cztery saluty i dwa aumazy. Aumazy musiałem przerabiać. Tutaj było trudno, bo inaczej wyglądają rysunki koncepcyjne, inaczej wyglądają zdjęcia e, tych egzemplarzy, które były. W ogóle to trudno jest z dokumentacją z tamtych lat. Do Saluta 7 są zdjęcia, jest całkiem niezła dokumentacja. Do starszych stacji? Nie. Wiem o dwóch, trzech zdjęciach Saluta 1. Jeśli chodzi o Aumazy, nie ma praktycznie zdjęć z kosmosu. Jest kilka, dosłownie kilka zdjęć... Aumazów z fabryki i dosyć dobra dokumentacja Aumaza 4, OPS 4 który nigdy nie poleciał w kosmos a który był tyle ciekawy, że został doposażony w drugi dziobowy węzeł dokujący, tak jak sekcja przejściowa w Salutach, do którego mógłby dokować statek typu Sojuz, natomiast na głównym węźle dokującym miały dokować TKS. Stacja ta nie poleciała w kosmos, bo zabrakło na nią kasy. Ale na przestrzeni tych lat wykonałem wszystkie te stacje, zaprojektowałem, poprawiłem. Ostatnio rzuciło mi się znowu, przeprojektowałem wszystkie panele słonecznie. Wreszcie znalazłem fajną teksturę, która dobrze oddaje to w jaki sposób te panele wyglądały, a poza tym po prostu wygląda dużo lepiej niż, niż taka ręcznie zaprojektowana dodałem e, również zainspirowany modelami czechosłowackimi anteny do systemów zbliżania i dokowania tylko po jednej na każdym węźle chociaż było ich dużo więcej e, jest tak, że kiedy teraz na nie patrzę to się zastanawiam czy nie zacząć bawić się z drutem i nie dodawać na przykład e, anten takich dosyć długich, charakterystycznych na umazach, czy nie bawić się w to wszystko mam czas, myślę, że będę do tego jeszcze wracał a wczoraj wieczorem korzystając z okazji skleiłem od nowa chińskie dla odmiany laboratorium kosmiczne Tiangong 1 które zaprojektowałem również e, korzystając z z, o, z wręg i z cylindrów z salutów Patrzę na nie teraz, bardzo dobrze wyszło, fajne panele. Po drodze okazało się, że model był źle zrobiony, bo węzeł dokujący miał e, za długi obwód i musiałem go ręcznie ciąć, a cała sekcja instrumentalna w ogóle była dużo za duża i źle zaprojektowana. Ale ostatecznie skleiłem go i teraz porównując go z wielkością Sojuzów, które mam i statku Shenzhou, który od Sojuzów praktycznie niewiele się różni, jest tylko trochę dłuższy, dochodzę do wniosku, że cały ten Tiangong jest za duży. Powinien mieć jakieś tak 85% tego, co zaprojektowałem. W związku z tym prawdopodobnie w nadchodzący weekend czeka mnie również przeprojektowywanie Tiangonga, a potem może zaprojektowałbym chińskie Shenzhou, ale w locie autonomicznym to, wiecie, z modułem orbitalnym wyposażonym w dodatkowe panele słoneczne. Modelarstwo jest trochę jak chodzenie po bagnach, wciąga. Modelarstwo jest trochę jak wszystko, bo tak naprawdę wszystko wciąga. Tylko cały czas jeszcze muszę przypominać sobie, będziesz kleił jutro. Dzisiaj trzeba napisać kolejny rozdział trzeciej części Twojej historii. A potem przypominam sobie, że zaprojektowałem także parę rzeczy z architektury, bo architekturę projektuje się łatwo. Proste kąty, skosy i to wszystko. No, tak mi się w każdym razie wydawało, jak się za to zabrałem. Mam taki mój ulubiony model Villa Imladris. Ma werandę z boku i zagłębiony balkon. Właśnie się zastanawiam, czy nie przerobić tej werandy tak, żeby była e, nie z nadrukiem, ale e, z szybami podkleić ją filmem. I czy nie dodać z boku, z pierwszego piętra takiego absolutnie przeuroczego zejścia ze schodkami i z daszkiem, rodzaju małego balkoniku, bo dzisiaj rano wracając z urzędu transportu, z wydziału transportu, widziałem taki w Skolimowie, właśnie takie zejście zadaszone. Rzecz przepiękna a oprócz tego mam jeszcze cały czas tego czechosłowackiego saluta i to jest dopiero piękna rzecz, wiecie bo ma otwarty kadłub a w środku skleić można całe wyposażenie chciałbym kiedyś swoje saluty i jałmazy w skali 1 do 144 także wyposażyć w taką możliwość może nie z takim rozmachem, nie z takim poziomem detali i szczegółów, jaki jest w modelu czechosłowackim, ale chociaż trochę, żeby można było do tej stacji zerknąć, zajrzeć, zobaczyć unoszącego się, nieważko, kosmonautę. No, tak, to jest zabawa, naprawdę fajna zabawa. I gdyby ktoś z Was chciał zacząć od czegoś prostego, to zapraszam na Gniazdo Światów net na mojego bloga. Jest tam sekcja z modelami papierowymi. Można pobrać całą serię stacji Salut i Aumaz i nie tylko. Tylko poczekajcie do najbliższej środy, bo wtedy umieszczę tam również instrukcję montażu. Bowiem że kilka osób o nią pytało. Pozdrawiam Was.